tego tygodnia 2015 roku przed mikrofonem Borys Kozielski. Jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Przed swoim mikrofonem mamy dwa mikrofony. Dzisiaj nagrywamy oddzielnie. Mam nadzieję, że to się potem uda sprawnie połączyć. Myślę, że bez problemu. A znajdujemy się w takich roboczych warunkach. Tutaj słychać talerze, które brzękają, ale nie jesteśmy w restauracji. Jesteśmy w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie przy ulicy K Kredytowej, ale możliwe, że to jest inny adres. Podawałeś mi adres Kredytowa 1 i trafiłem. Jeden. No tak, bo ja pamiętam, że tu jest Kredytowa, ale ja Ci przekopiowałem adres, także nie pamiętałem, co tam wpisywałem. To znaczy, wkopiowałem po prostu. I jesteśmy podczas spotkania, trwa teraz przerwa obiadowa, ale że te, te, to nie, nie na ten obiad. Nie, to będzie... Deser. Deser tutaj jest szykowany tylko, tak? Rok obrzędowy z Wikipedią. W notatkach do dzisiejszej audycji można znaleźć linka do opisu tego wiki projektu. Jest to spotkanie etnografów z wikipedystami, którzy wspólnie postanowili poprawić jakość haseł związanych z obrzędowością w Wikipedii. Projekt jest duży, bo będzie trwał przez cały rok. Zaplanowanych jest kilkanaście bodajże spotkań z wikipedystów, z etnografami i dużo wyjazdów. Wyjazdów do różnych miejsc w Polsce, na przykład do Miasteczka Śląskiego, do Wilamowic, do Lednicy Górnej, do Chobienic, do Łączyńskiej Huty, w czerwcu, w sierpniu do Nowej Wsi Rzeszelskiej. Przyjedziemy także do Dubin w województwie podlaskim. No, będziemy w wielu miejscach, ale zespoły, tam, tam nie będzie dużo jeździć, 20 ludzi na raz, bo zespół liczy niecałe 20 osób w sumie, tylko będzie to kilka osób w każdym takim miejscu, w każdym zespole. Co ciekawe, Zdziwiło mnie to bardzo tutaj, że zostało zaplanowane ile zdjęć zostanie zrobionych. Dokładna liczba musiała być w projekcie, bo to projekt ministerialny. Znaczy, projekt jest finansowany tak, przez ministerstwo, więc trzeba. Kultury. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i w takim projekcie zazwyczaj podaje się, co będzie efektem. No bo po prostu ktoś, kto decyduje o wydaniu pieniędzy czy to publiczność, czy jakichkolwiek innych, no musi wiedzieć, dobrze, no ale co za to dostanę, prawda? Jasne, ale chodziło mi z tym zdziwieniem o to, że tam była jakaś taka mało okrągła liczba, 1740, czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie, Aha. ale tego typu, tak? Szkoda, że jeszcze 42 tam zostało podane. Nie może to wynikało z jakiegoś mnożenia, dzielenia. W ogóle na początku było zapisanych 500 chyba zdjęć, no ale mhm. y, po konsultacjach 500... z Wikipedystami, jak zobaczyliśmy, ile tych wyjazdów jest, że, że każdy z nas ma swój aparat, więc. nie jest to, jej, to możliwe, można zrobić żeby... z jednego wystąpienia takiego. <laughs> dokładnie. No ale to właśnie, właśnie dzięki temu, że się poznajemy, że poznajemy własne możliwości. I te, które mamy, jeśli chodzi od strony Wikipedii, jeśli chodzi o edycję, o ładowanie plików, o sposoby załadowania tych plików, o ich opisywanie i tak natomiast od strony Muzeum jest znajomość przedmiotu, czyli wiadomo gdzie, co jest ważne, w jakim miejscu odbędzie się jaki obrzęd, co, na co warto zwrócić uwagę, jak podchodzić do rozmowy z, z ludźmi, którzy te tradycje kultywują. No To wszystko właśnie wymieniamy między sobą. Wiem, że Muzeum Etnograficzne cierpi z powodu słabej jakości haseł na temat właśnie tych obrzędów różnych w Wikipedii. No i przyjeżdżają tutaj różni dziennikarze i pytają, ale w Wikipedii znalazłem, że ten, że ten strój łowicki to jest tam jakiś. A tutaj pani musi tłumaczyć, że no niestety w Wikipedii nie jest to zbyt dokładnie opisane. No i, ten, i tym sposobem trafili do nas, wymyślili taki projekt współfinansowany przez ministerstwo i dzięki temu te hasła prawdopodobnie będą poprawiane siłami naszymi wspólnymi. czyli Mam i nadzieję, że to się uda zrobić, bo to naprawdę było to znaczy ten projekt ma gigantyczny potencjał, tak? jeżeli to się uda zrobić, a z drugiej strony ma też spore zagrożenie, mianowicie twórczość własna, której ja tutaj cały czas się jednak mimo wszystko obawiam. No tak, bo to są ludzie, którzy nie są jak gdyby wdrożeni na razie w te zasady naszej Wikipedii, I, no ale w trakcie już tutaj padło kilka wyjaśnień, nas Wikipedystów jest tutaj piątka tylko, reszta to są właśnie studenci, etnografii albo pracownicy muzeum. O etnografii, Także myślę, że dobrze to jest zorganizowane i fajnie, fajnie wyjdzie. Spis treści i cały ten projekt jest w linku oczywiście na stronie nowiny. .pl podcasty.info zapraszamy do zapoznania się i włączenia się, być może będziecie w tych miastach gdzieś albo możecie jakoś śledzić nasze, nasze poczynania i to, co będziemy ładować do commons zdjęcia, filmy być może uda się plików audio kilka załadować tak przy okazji dowiedziałem się tutaj, że Muzeum Etnograficznym nie ma archiwum dźwięków Także w ogóle nie prowadzi oddzielnego archiwum dźwięków, ewentualnie może coś wyciągnąć z filmu. Faktycznie szkoda. Szkoda. Szkoda. No zobaczymy, co z tego. Co z tego tutaj może z tej współpracy coś też wyjdzie. Tak już zacząłem od tego pierwszego tematu, bo, bo jesteśmy w tym miejscu, ale powiem, co, o czym jeszcze dzisiaj opowiemy. To jest konkurs Wiki lubi Przyrodę o konferencji Wikimedia Polska 2015 i o tworzącej się strategii Wikimedia Foundation 2015, o konsultacjach na temat tej strategii. Jeszcze powiemy dzisiaj w audycji. Konkurs Wiki lubi Przyrodę, mówiliśmy już o tym w zeszłym tygodniu, jest w przygotowaniu ale konkurs będzie y, trwał od 1 do 31 maja, bo w 2015 to dziwne, roku, czyli już nie... niewiele czasu zostało. Dziwne, że jeszcze trwają przygotowania, ale no tak jak wszystko w tym mechanizmie wiki, to jest bardzo szybko się dzieje i, i no, można by było czekać z opublikowaniem, ale czemu czekać, jeśli można już opublikować te informacje, które są? Można się włączyć w przygotowania. Można się włączyć w przygotowania i, i też jeszcze coś tutaj zmienić, dołożyć się. Zapraszamy. Więcej informacji wkrótce tutaj ciągle jest napisane, ale no, znając y, poprzedni konkurs, czyli Wiki lubi Zabytki, organizowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska i bardzo e, mający bardzo duży odzew na całym świecie, bo ponad ile tam, ponad milion plików było załadowanych z e, zabytków to teraz no wszyscy, którzy znali tamten konkurs myślę, że Wiki lubi przyrodę to jest nazwa nawiązująca do tamtej nazwy, więc łatwo to skojarzyć jedno z drugim wiadomo, że będą nagrody za najlepsze zdjęcia będą wybierane i zachęcamy gorąco do, do uczestnictwa. Przypominam, że wszystkie zdjęcia nadesłane w tym konkursie będą publicznie dostępne i będą na wolnych licencjach, czyli będzie można z nich skorzystać we własnych pracach i do własnych celów je użyć. Do czego gorąco zachęcamy? No tak samo zachęcamy do korzystania z tego miliona zdjęć, które zostały zamieszczone w konkursie Wikilubi Zabytki blisko 25 milionów, które są na commons. plików. Wszystkich, plików, tak. 25 milionów, trudno sobie wyobrazić. To są już takie liczby, które, które nie, ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić. Znaczy już kilka godzin temu zaglądałem, więc już się pewnie zmieniło, a zanim się jeszcze nasz plik no, ukaże, naprawdę. to już może dojść do 30. Już parę plików tutaj też załadowali nasi kursenci, bo trwają właśnie te warsztaty i już pierwsze ładowane pliki były przez tutaj uczestników naszego spotkania. Także to też wszelkie linki i notatki znajdziecie w notatkach do audycji. no Już powtarzałem ten adres, ale chyba nie zaszkodzi jeszcze raz powtórzyć nowiny.podcasty.info. Przy okazji przepraszam za mój zapchany noc, ale tak od kilku dni już cierpię na katar. Można sobie przeczytać w Wikipedii, że trwa 7 dni. Leczony, a nie leczony tydzień więc chyba trzeba po prostu przebrnąć. Konferencja Wikimedia Polska 2015. Czy mamy coś nowego, bo tydzień temu mówiliśmy z Wojtkiem Pędzichem na temat tego, że odbędzie się w Gdańsku i chyba już jest termin, miejsce już jest chyba ustalone, bo jest widzę, że Gdańsk, tutaj jest. Tak, już odpisane. Wtedy jeszcze nie było chyba. Jeszcze było, było chyba tak, nie miejsce było. zgłaszane, Bydgoszcz bodajże. 13-14 czerwca 2015. 13-14 tak, czerwca i już są nawet zgłoszone wykłady, dwa. Oczywiście tak jak wszystko w Wikipedii to żyje, więc jeśli słuchacie nas z opóźnieniem, a co jest niemożliwe inaczej, no to można zajrzeć na aktualny program, ale w linku właśnie do notatek z dzisiejszej audycji. Już są dwa tematy, wróćmy do źródeł, czyli jak okiełznać OR. Trzy, wiesz, no. E, Botopedia V2, czyli jak przygotować dane do masowego tworzenia artykułów. I wiki motywacja, ja i moje uzależnienie. No właśnie, czyli już są trzy. Natalia pisała w zeszłym tygodniu we wtorek, w sobotę, że są dwa, więc ten jeden to przybył w ciągu ostatniego tygodnia. Można starać się o dofinansowanie na przyjazd i na nocleg w tej konferencji. Niekoniecznie trzeba być wikipetystą. Zapraszamy przedstawicieli mediów lokalnej społeczności w Gdańsku. No, każdego, kto ma ochotę uczestniczyć, zapraszamy. Spotkanie jest otwarte. Warto się jednak zarejestrować, żebyśmy My wiedzieli, ile osób będzie uczestniczyć, żeby odpowiednią, odpowiednio dużą salę wynająć. Zazwyczaj jest to sala na jakieś 100-150 osób, tak. No ale uczestniczy jakieś 80-50 różnie, zależy od, od warunków. No czasem 13-14 czerwca, no to tak jakoś nie, nie kojarzę, żeby coś się działo, ale może być akurat mecz w Katowicach w tym czasie i, i, i nam troszkę spadnie frekwencja. Chociaż niekoniecznie, bo to raz w roku się odbywa takie spotkanie i telewizor też tam będzie, żeby obejrzeć w razie czego transmisji myślę. No i oczywiście można zgłosić swój wykład. Jeśli ktoś ma ochotę przedstawić coś, co w, w dziedzinie wolnych mediów związanego z działalnością Stowarzyszenia Wikimedia Polska robi, no to warto, żeby tutaj przedstawić to, co robi. Ja nie wiem, czy też nie zgłoszę jakiegoś wykładu na temat tych na przykład bajek myślę, że byłoby to ciekawe. Obmana, albo tego projektu Baczyński 2015, który wykonujemy w tej chwili już pewnie będzie skończony, będzie co zaprezentować i rozdać być może uczestnikom. A jeżeli ktoś chciałby się wymygiwać meczem, to wystarczy śledzić ostatnie zmiany. Wszystkie wyniki będą pewnie na bieżąco. No właśnie. To jest fantastyczne w Wikipedii, że rzeczywiście wystarczy kliknąć ostatnie zmiany i można dużo się bardzo dowiedzieć na bieżąco, na bieżąco zmienianych i wprowadzanych informacji. Tutaj jedna z uczestniczek dzisiaj opowiedziała o, o tym, jak właśnie w, oglądała Krasnale jadąc do Wrocławia. I tak się zastanawiała, co to za krasnalew? wrzuciła w Wikipedię, znalazła te krasnale, bo tam jest taki zapalony wikipedysta, który wrzuca nowe zdjęcia krasnali. Ja nie wiem dokładnie, co to jest, ale tak się domyślam, że to są takie krasnale, które pojawiają się w różnych miejscach rzeźby. Też tak podejrzewam. No i na rynku, czy na rynku, czy nie wiem, czy w jakimś miejscu przed kościołem było odsłonięcie nowego krasnala? No i, i właśnie tutaj uczestniczka powiedziała, że już wracając tego samego dnia zajrzała z powrotem do Wikipedii i zobaczyła, że zdjęcie już tego krasnala, który był właśnie odsłaniany tego dnia już było w Wikipedii. Tak, A najgorsze jest to, że trzeba prawdopodobnie było wysłać zgodę do naszego systemu na zdjęcie, tak? bo No tak, to prawa było bardziej skomplikowane, tak. bo właściciel ma tak. No, ale to taka dygresja. Konferencja to jest spotkanie Wikipedystów i członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Będziemy opowiadać o różnych rzeczach, które się dzieją, tematy już przedstawiliśmy. Z poprzednimi można się zapoznać. Wikiradio będzie uczestniczyć jak zwykle i rejestrować wszystkie wykłady, będą potem dostępne na stronie z konferencjami na wikiradio. konferencję.wikiradio.org bodajże. Tak, z chęcią, będzie, znaczy z chęcią słucham tego, na czym mi się nie zawsze udaje być. No, nawet jeśli się wyjdzie gdzieś w trakcie, to można powrócić, albo może po jakimś czasie ktoś się zainteresować danym tematem. Na przykład, można posłuchać sobie wykładu Lodwika na temat Wikilubi Zabytki, pierwszego, który miał powstać dopiero konkursu międzynarodowego przed kilku lat. Jak on opowiadał o tym konkursie, wprawdzie po angielsku, no, ale jest to do odsłuchania. Również... Ale czasami się też pojawiają napisy. Mm -hmm. Na komoc na przykład. Ostatnio coś... A, Wikipedia Zero się pojawiły napisy. No, no to ja tłumaczę. No właśnie, mm -hmm. tak, tak, tak. Bo dostałem od Wiktora Grigasa, który opracował ten film. Napisałem do niego, czy, czy udostępniłby mi ścieżkę dźwiękową, muzykę do tego. I, I ja mówiłem, napisałem mu, że zrobię tłumaczenie i zrobię głos Polski lektora w ogóle. Mm -hmm no więc najpierw powiedział, że to fajnie to zrób najpierw tłumaczenie no zrobiłem tłumaczenie zresztą w mechanizmie wiki bardzo przyjaźnie to się tłumaczyło, łatwo Tak. Mhm. On. Ja kiedyś oglądałem ten mechanizm, jakoś wydało mi się oporny dosyć, może coś poprawili nie, jest bardzo łatwo w tej chwili tłumaczyć jest no taki tłumacz, po prostu mhm. masz po lewej stronie angielskojęzyczne, po prawej wpisujesz polsko, czy pod spodem już nie pamiętam dokładnie, to zależy od układu też no i w ten sposób te napisy zostały przetłumaczone, one wyeksportowane do pliku SRT i istnieją już w Commons jako napisy polskie. No i Wiktor też obiecał, że na YouTubie, bo tam jednak jest większa oglądalność i łatwiej korzystać z tego serwisu, też umieści te polskie napisy jako możliwość wyboru. No i tak się zastanawiam, czy nagrywać tego lektora, tą wersję lektora, no po pierwsze mam Katora, po drugie to Jimmy Wells na, nagrał tamtą, także trudno byłoby <gry> konkurować, ale myślę, że jednak walor języka polskiego w tym filmie jest istotny, dlatego, że są obrazki no i trudno jednocześnie patrzeć na obrazki i czytać tekst tak, Są obrazki, które coś mówią mhm. konkretnego i podpis... same napisy mogą być niewystarczające. Oryginalny film nie jest wymyślony jako tylko graficzny albo tylko dźwiękowy, więc no, trzeba tutaj też chyba zachować to i przetłumaczyć to i przeczytać po polsku po prostu. No, Ale to jeszcze kwestia mojego kataru. Prawdopodobnie przez kilka dni blokuje troszeczkę to tą, tą rozwiązanie. Strategia Wikimedia Foundation 2015. Konsultacje wśród użytkowników. I Marek, mówisz, że nawet tam po polsku coś było. Znajdzie znaczy jest się, tak? po polsku tekst, A. w sensie pytania opisane tak. Są zadane dwa pytania. Co jeszcze poza mobilnością będzie ważne i na co się należy przygotować? I co w, związku z tym, co w związku z tymi ważnymi rzeczami, jak mogłyby wyglądać dobrze się rozwijające i zdrowe projekty Wikimedia? Mm -hmm. I zachęcenie jest nawet w tym tekście, że pisać można też po polsku. No swoje, to świetnie. Uwagi. To cieszę się, że w końcu to jakoś tutaj dociera, że, że no naprawdę duży wkład mogą mieć ludzie spoza. Anglojęzycznej strefy którzy, Języko. językowej, którzy, którzy po prostu mogą mieć bardzo cenny wkład w, w takie ogólno społecznościowe projekty, w ogólno wikipedyczne projekty, w ogólno fundacyjne projekty, no a, a to wszystko jest gromadzone w jednym miejscu właściwie i często blokowane było przez to, że to nie było tłumaczone i no nie było dostępne przez to też dla osób, które no, nie piszą biegle po angielsku, a szczególnie, że tutaj trzeba wyrażać takie subtelne myśli, subtelne jakiś hmm, przekaz jest i, i, no, i ktoś, kto tak średnio zna język angielski, tak jak ja na przykład, no to może sobie z tym nie poradzić. Ja często proszę synów, żeby mi to tłumaczyli, ale potem też poprawiam, bo okazuje się, że to jednak coś innego znaczy, to co oni mi przetłumaczyli. Ta, to są często tłumacz, takie subtelności, które które niestety no, trudno jest um, ogarnąć, to trzeba naprawdę dobrze znać język, ale tutaj można po polsku pisać. Można po polsku pisać piszą ludzie w różnych językach, polskiego jeszcze się nie doszukałem, może za słabo szukałem ale widzę tutaj nawet różne alfabety, więc widać mhm. się, ludzie nie krępują pisać w innych językach, gdzieś tam był jakiś arabski, rosyjski, japoński albo nie wiem, inny azjatycki, bo ich nie odróżniam, mhm. także trochę się tego zebrało. No i jest na dole e, tabliczka z napisem kliknij tutaj, aby podzielić się swoimi przemyśleniami. Tak i co ciekawe, na tej podstronie też jest po polsku, bo czasami jest tak, że tylko pierwsza strona no jest tak. przetłumaczona, a tutaj są obie podstrony przetłumaczone. No i później dziękujemy za dzielenie się swoimi przemyśleniami, już po kliknięciu. No i tutaj pod spodem już edytuje się kod, żeby dodać swój temat i, i, I coś tutaj zaproponować, zastanowić się, jaka strategia będzie społeczności i fundacji w odniesieniu, powinno być. W odniesieniu do Wikipedii tak, i projektów siostrzanych. No i cóż, to chyba wszystko na dzisiaj. Tak. Nie będziemy tutaj zajmować zbyt wiele czasu. Jeszcze fajna informacja, że Radio Śląsk się zgłosiło do nas z chęcią będą prezentować nasze audycje, także być może wkrótce usłyszycie nas również w tym radiu, jeśli ktoś miałby ochotę jesteśmy otwarci na takie propozycje jak najbardziej. Pozdrawiam Śląski, czekamy na wieści ze Śląskiej Wikipedii, bo zdaje się też działa taka wersja językowa Tak jest i zapraszamy do odwiedzenia strony naszego, naszej audycji nowiny.podcasty.info Ja nazywam się Borys Kozielski był ze mną również Marek Mazurkiewicz Do usłyszenia za tydzień